Zalety, jakie daje nam korzystanie z e-learningu. Dowolny czas pracy i wygoda uczniów. Urozmaicenie nauki dzięki zastosowaniu multimediów i innych niewerbalnych środków prezentacji materiału. Nauka we własnym tempie. Zminimalizowanie strachu i nieśmiałości, które mogłyby pojawić się w tradycyjnej klasie. Umożliwia samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy. Możliwość użycia technik wideo, które umożliwiają uczenie się za pomocą materiałów audiowizualnych. Możliwość zakładania for dyskusyjnych i innych form elektronicznej komunikacji zdalnej, które mogą inicjować i zachęcać do kontaktów osobistych, i tworzenia grup wzajemnej pomocy. Oszczędność czasu dzięki braku potrzeby dojazdu do miejsca szkolenia. Możliwość nadzorowania postępów w nauce ucznia. Platformy e-learningowe to znakomite środowiska, które usprawniają bezstresową i efektowną naukę ucznia, jak i grup uczniowskich.